Przeczytajmy jeszcze fragment z drugiego listu do Koryntian, z siódmego rozdziału, gdzie apostoł Paweł wprost zestawia ze sobą te dwa rodzaje smutku, te dwa rodzaje żalu, te dwa rodzaje, jeśli tak można powiedzieć, pokuty, chociaż tylko tak naprawdę jeden z nich jest pokutą. Drugi list do Koryntian, siódmy rozdział, dziewiąty i dziesiąty wiersz. Apostol Paweł pisze te słowa w następstwie listu, który do nich napisał, który spowodował u nich prawdziwą pokutę, który doprowadził ich właśnie do tej głębokiej przemiany, która zaowocowała zmienionym postępowaniem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 Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Apostoł Paweł napisał do nich twarde słowa. Wzywając ich do rozprawienia się z złem, z nieprawością, która była między nimi. I te słowa zasmuciły Koryntia. I Paweł, widać ewidentnie, przejmował się tym martwił się, że, no, że teraz zamiast jakoś ich pocieszyć, zamiast ich jakoś tutaj, wiecie, zbudować, zanim coś dobrego im powiedzieć, zamiast jakoś ich coś pochwalić, to on musiał ich niestety zganić, bo takie tam były nieporządki. W pierwszym liście do tam widzimy, co tam się działo. Ale Paweł mówi, nie żałuję tego, że was za Chociaż mówi, nawet przez chwilę wahałem się i nawet było, żałowałem. Ale mówi, nie żałuję, dlatego, że widzę, że ten smutek, który żeście mieli, to wszystko, to, żeście przeżywali, okazało się ku zbawieniu, ku zmianie, ku przemianie tych rzeczy. I mówi, takiego smutku się nie żałuje. Kiedy człowiek y, płacze, kiedy człowiek jest na chwilę zaspłucony, kiedy człowiek rozdziela swoje szaty, rozdziela swoje serce przed Bogiem, bo widzi, że zło popełni i to zło mu zostaje uświadomione, ta, ta nieprawość. Y, y, y, go pali i on, on jest świadomy swojej, swojej niskości tego jak, jak się odwrócił od Boga i jak zasmucił Boga i jak tutaj w jego domu niewłaściwy sposób się zachowywał i coś, coś co działo się z jego życiem jeśli coś takiego doprowadzi człowieka do zmiany to potem cenimy sobie takie doświadczenia, o to wtedy jako świadectwo to opowiadamy to potem zapiszemy gdzieś tam w naszym pamiętniku, że to było dobre. I sobie cenimy te łzy. cenimy sobie ten płaszcz. Bo wiemy, że to zmieniło nasze życie. Że żeśmy zmienili kierunek. Chwała Bogu. Ale co wtedy, kiedy jest taki smutek, który nic nie zmienia? Co z tego, że jest taki smutek, który jak Judasz miał w swoim sercu i poszedł na stryczek? To jest smutek światowy który jest ku śmierci. Który przychodzi na człowieka, bo jest źle. Bo uwikłał się w jakieś zło, w jakąś nieprawość. Bo źle postępował. Bo odwrócił się od Boga. I żałuje tego, ale to nie jest ten smutek, o który chodzi. To jest taki światowy smutek. Taki właśnie jak miał Faraon. Taki smutek jak, jak miał Saul jak miał Judasz. Taki smutek światowy, który nic nie zmienił i który po prostu tylko miał na chwilę ten człowiek więcej smutku w tym życiu. Na tym padole łez. Do niczego taki smutek. To ku śmierci taki smutek. Bo taki smutek, wiecie, czasami człowieka oszukuje. Myślę, że on jest jeszcze w tym niebezpieczny, że czasami ludzie się łudzą, że skoro yy, coś emocjonalnie przeżyli, to nie musi to chyba z nimi taćle jeszcze nie jest. Że skoro się rozpokali z zboże, to znaczy, że mają wrażliwe serca. Można tak się wiecie, oszukiwać takimi jakimiś chwilowymi przeżyciami, doznaniami. I to może być tym bardziej smutek ku śmierci. Bo taki człowiek myśli sobie, nie jest ze mną tak źle, zamiast uświadomić sobie, że jest źle i że coś trzeba z tym zrobić. I trzeba tak pokutować, i tak żałować, i tak szukać Boga, żeby faktycznie była przemiana. I tak jak już tutaj w tej modlitwie było powiedziane, wszelkie nasze smutki, wszelkie nasze nasze jakieś działania bez krzyża Pana Jezusa, bez Jego przelanej krwi, bez Jego ofiary, same w sobie nie są w stanie zakryć naszych grzechów, ani niczego zmienić w naszym życiu. Wiemy, że tym, który daje nam przemianę, tym, który daje nam nawet pokutę i tym, który faktycznie uzdalnia nas do tego, żeby iść w innym kierunku, żeby rozprawić się z tym czy z tamtym, nie jest nasz smutek, choćby był najlepszy, ale jest sam Pan, który w reakcji na ten smutek udziela nam łaski. Kiedy widzi niskie serca, pokutujące, złamane, takimi nie gardzi, ale do takich się zbliża i takie podnosi, i takie leczy, i takie napełnia swoją łaską i mocą. I wiemy, że to nie nasza pokuta nas zbawia, to nie nasze upamiętanie nas zbawia, chociaż jest konieczne do naszego rozbawienia, ale tym, który nas zbawia, jest nasz Pan Jezus Chrystus, który poszedł na krzyż, wydając samego siebie, aby nasz prawdziwy, dobry smutek z Boga mógł przynieść efekt w naszym życiu. I my nie przypisujemy naszego zbawienia, ani naszego trwania w Jezusie, ani naszego chrześcijańskiego owocu niczemu z tego, co my robimy. Ale przypisujemy to temu, który w nas to wszystko sprawia, Natomiast świadomi jesteśmy, że do nas należy spełnienie tych warunków, które Bóg stawia, aby ta łaska mogła płynąć przez nasze życie. I znowu jest to coś, co tak naprawdę jest nam trudno tak do końca chyba złapać i uchwycić. Bo z jednej strony mówimy, że łaska jest niezasłużonym, niezasłużoną dobrocią Boga, prawda? Że łaska jest przeciwieństwem w pewnym sensie uczynków. Że łaska to po prostu Bóg, który nam daje siebie w naszej grzeszności, w naszej słabości, w naszym ubóstwie duchowym, w naszej nędzy, w naszym bankructwie, w, naszym, w sytuacji, kiedy nic nie mamy Mu do zaoferowania. I On przychodzi i nas w takim stanie ratuje, prawda? Nie w sytuacji, kiedy my coś mamy do zaoferowania i wtedy Pan Bóg z nami jakiś dialog prowadzi, żebyśmy Mu to dali, a wtedy On nam coś da za to. Nie, On przychodzi do nas w naszej, naszej nicości. Czytamy, kiedyśmy byli martwi w naszych grzechach, w naszych upadkach. Wtedy Chrystus nas, u nas umarł. On nas umiłował w takim stanie. A więc, kiedy mówimy o jakichś warunkach, kiedy mówimy o tym, że jest potrzeba pokuty, kiedy mówimy o tym, że jest potrzeba upamiętania się, to nie mówimy o tych rzeczach, jakoby one same w sobie niosły jakąś siłę i moc zbawczą, ale mówimy o nich jedynie jako ustalonych przez Boga sposobach, przez które On na nas tą łaskę wylewa. I nam daje za darmo. To nadal jest za darmo. My nic sobie, to, że, to, że ja się wiecie, ukorzę i płaczę i pokutuję i zmienię swoje życie, to nie jest jakąś formą zapłaty za to zbawienie. To, to, to nie tak nie działa. Zapłata została zapłacona raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Gdzie Pan Jezus oddał swoje święte doskonałości. I to jest doskonała zapłata. Do niej nic nie można dodać. Jej nie można ulepszyć. Jej w żaden sposób nie da się ubogacić. To, co On uczynił tam, jest wszystkim, czego Bóg oczekuje i czego Bóg potrzebuje, żeby nas usprawiedliwić. Ale teraz dla nas, żeby wziąć to, mówi, upamiętaj się. Pokutuj. Nawróć się, żebyś mógł dostęp mieć do tej łaski. Żeby w ten sposób to do Ciebie dotarło. Żebyś Ty mógł to wziąć za darmo. Jeśli nie upamiętasz się, jeśli nie będziesz pokutował, jeśli się nie zaprzesz samego siebie, jeśli nie odwrócisz się od tego świata, to Ci nic nie pomoże. To Jego krew Cię nie oczyści. To Jego zbawienie nie będzie Twoim zbawieniem. A więc jest ten warunek. Jest ten warunek, żeby iść za Nim. Trzeba się odwrócić od tego świata Trzeba się odwrócić od grzechu Trzeba go wyznać, trzeba się go zaprzeć i Trzeba z nim walczyć I Wtedy mamy dostęp do łaski A czytamy, że jeśli My faktycznie się ukorzymy, My faktycznie będziemy go szukać Z całego serca To co? On nam da się znaleźć To on pokornym Da swoją łaskę tak? Bóg pokornym łaskę daje A więc pysznym nie daje nie wiem, czy się to jasno wyrażam, ale mam nadzieję, że te moje nie, nieudaczne słowa prowadzą nas tam, gdzie powinny nas zaprowadzić. Pod krzyż. Z uwielbieniem i z dla naszego Pana. Za to, co On dla nas uczynił. Za to, jak On samego siebie w miłości wydał za nas. I u Niego będziemy prawdziwie szukać. Jego łaskowości. Jego prześrednia. Nie tylko teraz, kiedy mamy wieczerzę nie tylko przy jakiejś szczególnej okazji, ale żyjąc w ten sposób. Żyjąc ciągle w we wdzięczności za to, co On dla nas uczynił. Żyjąc w ciągłej świadomości, że nie muszę... Nie, to, nie, to ja nie o nie, nie własnych siłach teraz się zmagam z tym światem i z tym grzechem i z tymi wszystkimi przeciwnościami. Ale że w Nim mam ciągły dostęp. W Nim mam ciągły dostęp do mocy zbawienia, do mocy życia. Tylko potrzeba jest, żeby miał właściwą w tym postawę. Pokorną, uniżoną, z wiarą, patrzącą na Niego, na to, co On Pochylmy nasze głowy jeszcze w modlitwie, proszę. nasz Panie chcemy na nowo podziękować Tobie za tą wielką ofiarę największą ofiarę, jaka została służona w tym świecie ofiarę Twojej miłości do nas grzeszników kiedy wydałeś samego siebie za nas za nasze grzechy, za nasze nieprawości aby nas z tego beznadziejnego bagna naszego grzechu i słabości i śmierci Werwać i oczyścić i uświęcić i uczynić dziećmi Bożymi, przeodzianymi w czyste szaty sprawiedliwości Twojej, oczekującymi zjednoczenia się z Tobą i tej cudownej nagrody w niebie, tej pełni życia, za którą dzisiaj tęsknimy i której czasami niestety w złych miejscach poszukujemy. Pany, nasz Panie, nasz tak bardzo dziękujemy Tobie, że z Twojej cierpliwości, łaskawości znosisz nas. I kiedy potykamy się, kiedy upadamy, nie odrzucasz, nie odpychasz, chociaż jesteśmy tym zagrożeni, ale przemawiasz do nas, ale na nowo dajesz nam upamiętanie, dajesz nam, Panie, chęć, by znowu Ciebie szukać, by, by znowu nie poddać się, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie odwrócić się od Ciebie ale mimo słabości naszej wiary, mimo chwilności, wołać do Ciebie, Panie, szukać Ciebie. I Ty nam dajesz się znaleźć, jeśli czynimy to szczerze. Zachowaj nas, Panie, od takiego złego, światowego smutku, który prowadzi do śmierci, jakiegoś pozoru i farsy. Zachowaj nas. A pomóż każdemu z nas, Panie, położyć całą ufność, jaka jest nam dana w pojawieniu się Twoim. Położyć naszą ufność w Twoim krzyżu, w mocy tego krzyża i tego zbawienia, które tam się dokonało. Nie czekać na jakieś szczególne wielkie okazje, ale każdego dnia prać nasze szaty. Kiedykolwiek jakąś myślą, czy słowem, czy zaniedbaniem, czy jakimkolwiek złym czynem zasmucimy Ciebie i odwrócimy się od Ciebie. Panie, to pomóż, nam, to pomóż nam przy Tobie trwać. Z Tobą chodzić i z Ciebie nieustannie czerpać z tego wielkiego bogactwa, jakie jest w Tobie. O Błogosław, prosimy ten chleb, który łamiemy na pamiątkę Twojej śmierci, Twojego cierpienia za nas. Kosi nas i wzmocni Panie Daj abyśmy biorąc ten chleb głębiej i pełniej Uświadamiali sobie Żeśmy jedno z Tobą Że już nie należymy do siebie samych Ale jesteśmy częścią Twojego ciała Którego Ty jesteś głową Którego Ty jesteś Panem I że już nie mamy żyć dla siebie I zaspokajania własnych porządliwości Ale żyć dla Ciebie Panie prosimy ten kielich wina który przypomina nam o Twojej drogocennej krwi która wylała, wylała się za nas grzeszników, aby nas obmyć i oczyścić i dzisiaj nadal jest skuteczna aby oczyścić nas wszelkiego grzechu i wszelkiej nieprawości aby usprawiedliwić nas i dać nam tą pozycję czystych, świętych nieskalanych przed Twoim obliczem Sław kochany Panie, ten czas teraz kiedy wyciągamy nasze ręce potem chleb, potem kielich niechaj Twój Święty Duch przemawia do nas i utwierdza i umacnia nas wierze i wzywa tych, którzy jeszcze nie przystępują do tego stołu do upamiętania do głębokiej pokuty do prawdziwego nawrócenia póki ten czas łaski jeszcze trwa, póki nie jest za późno